radość e, na brać udział w e, spotkaniach, e, w warsztaczach e, 12-krokowych e, w programie 24-14 Kroków Upełnij życia. Wyznacza się nam właśnie podręcznik do tego programu. Chciałbym pokazać, bo cały program oparty jest właściwie na tym podręczniku. Zwiastkiem mamy spotkania, w które dnia to stowarzyszenie organizujemy od początku czerwca. E, Mody tak śmiało powiedzieć, że to jest takie niespodzielone dzieło, które narodziło się właśnie, w Bersu, jeśli można powiedzieć mają. I ona już właściwie przenosi pierwsze oboce. W tej chwili pracują dokładnie pięć grup, które podjęło właśnie pracę z tym programem. Można tak powiedzieć tutaj pod okiem Jacka. E, Spotykamy się co tydzień, ćwiczenia praktycznie rozpisane są w tym programie na każdy dzień, także jest to program niezwykle ważny, pożyteczny, program rozwoju duchowego, właściwie można powiedzieć rozwoju osobowego, myślę, że Jacek chce więcej na ten temat powie. Ja mogę tylko wyrazić wiedzą radę, że gościmy Jacka, że Jacek tutaj podzieli się z doświadczeniem w swojej pracy, również prawił Józef, od sześciu lat prowadzi audycję, e, prawił Józef, poradnie uzależnili. Także jeszcze raz okazja. Witam, dziękuję bardzo za przyjęcie. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj Andrzejowi, Ali, aktywowi warszawskiemu. Słucham. Słucham, cię, Słucham. Dziękuję też tym, których znam właśnie z tych grup, za to, że są też tu obecni. Będzie mi o wiele łatwiej i jakoś tak z mniejszym lękiem do Was y, mówić, bo to jest zawsze dla mnie doświadczenie, które jakoś się z moim osobistym takim zmaganiem też łączy. Nie bardzo wiem, o czym mam mówić, tak żeśmy na gorąco jakoś y, myśleli o tematach. jak miało być o relacjach. Teraz Andrzej mówi, że o programie. Ech, postaram się jakoś temu sprostać. Myślę, że może to będzie też takie trochę bardziej aktywne z Waszej strony, że może będą jakieś pytania, jakieś chęci czegoś się dowiedzenia, no to zapraszam. Będzie, będzie na pewno to miało większy pożytek, jeżeli będzie odpowiadało na Wasze zapotrzebowanie, jakieś czy, czy wątpliwości. Może zacznę od tego programu, który rzeczywiście mi bardzo bliski, ponieważ z na 12 kroków w wydaniu dla osób uzależnionych spotkałem się już dość dawno i według tego programu staram się żyć. I tym doświadczeniem też dzielę się jakoś czy to w tym programie właśnie Poradnie uzależnie w Radiu Plus Józef. W każdą sobotę po 22 właśnie mam te, te, te audycje. No i muszę powiedzieć, że dość szeroką rzeszę słuchaczy z zaskoczeniem, ale i z wielką radością też dowiaduję się coraz częściej o słuchaczach właśnie spoza Warszawy, więc pewnie i z Częstochowy się coś tam zdarzają, bo, o, bo jest możliwość słuchania tych audycji tego radia przez internet. i Wiem, że wiele ludzi słucha, a też dzwonią nawet z dalekich Stanów czy Kanady. Ostatnio miałem telefon, co, co świadczy tylko właśnie o tej potrzebie. Nie chodzi tutaj o, w żaden sposób nie reklamuję siebie, tylko problem, o którym, o którym mówię czyli uzależnienia w takim dość szerokim pojęciu, w zasadzie w takim pojęciu zniewoleń, a uzależnienie jako jednej z postaci zniewolenia, takiej ukonkretnionej takiej, która da się dotykać, da się jakoś doświadczać, ale można być zniewolonym w jakiś sposób, jeszcze nim się jest stricte uzależnionym. I ten, to doświadczenie pewnie skłoniło jakoś tam, tak myślę, Eee, właśnie Ale, czy, czy Andrzeja, czy kogoś z Was konkretnie, to nie wiem, ale Ala by mnie zadzwoniła, prosząc pytając o tą możliwość yy, no, zorganizowania tych, tych warsztatów. No i to jest takie doświadczenie nowe, to jest doświadczenie z jednej strony czegoś, co doskonale znam jako program, bo program jestem sam. Jego modyfikacja polega tylko na rozumieniu yy, siły wyższej w programie dla osób uzależnionych. Być może ktoś go zna. Jest mowa o Bogu, jakkolwiek Go pojmuje, więc w takim bardzo szerokim ujęciu który daje to możliwość uczestniczenia w tym programie również osób, które są spoza takiej wiary w jednego Boga. Natomiast ten program skonstruowany przez bodajże... Do nas przyszedł z czy ze Szwajcarii i jest tłumaczeniem z Niemieckiego został skonstruowany w pierwszym kroku właśnie w odniesieniu do Boga, na ile Go rozumiem, a więc to konkretyzuje już pojęcie Pana Boga. Jest to konkretny Bóg, tylko pytanie jest, na ile ja Go rozumiem, na ile ja Go pojmuję, na ile ja Go rozpoznaję w swoim życiu. To jest ta jedyna w zasadzie różnica między tymi programami w sensie ich brzmienia. Natomiast książka przygotowana właśnie na bazie tego tłumaczenia przez księdza Jaworskiego z Radomski Metanoli, który jest takim ojcem duchowym tego programu w, w Polsce. Programu, który jest za pośrednictwem tej diecezji, za zgodą biskupa diecezji polskiej, został e, no, wprowadzony w życie. Mieliśmy okazję w Warszawie też słyszeć świadectwo księdza Jabłockiego właśnie o tym, jak to, jak to było. Podam tylko jako ciekawostkę, że jedną z pierwszych grup, która przeszła przez ten program, byli e, seminarzyści z seminarium. No i, i, I w ten sposób jakby to wchodziło w, w, do, do pracy. I program cały jest oparty, jak Andrzej mówił, rozpisany jest ten warsztat na dni, konkretne dni. Na każdy dzień jest jakaś praca do wykonania z sobą, ze świadomością samego siebie, w odniesieniu do cytatów z Pisma Świętego, do jakiejś formuły rozszerzenia, rozumienia jakichś aspektów życia duchowego czy emocjonalnego. No i po prostu ta praca polega na tym, żeby sobie znaleźć konsekwencje w sobie, czas na to, żeby tym się zająć. Jak się okazuje, różnie z tym bywa. Ale jest w tym programie jakaś taka inność też jeszcze przeze mnie odczuwalna w stosunku do programów tych stosowanych dla osób uzależnionych, czy innych problemów. Dość taka duża determinacja uczestników. Ja naprawdę z jakim podziwem i szacunkiem na to patrzę, że tak naprawdę grupy, jest ich trzy, które są już od połowy czerwca i teraz dwie rozpoczęły się niedawno. Naprawdę uczestnicy z, no, korzystają, są zaangażowani, przychodzą, korzystają. To jest takie dla mnie świadectwo, Pana Boga właśnie, że, że on, on w tym jest, bo, no bo co nas co nas trzyma, co nas sprowadza, to właśnie o, jeśli to czujemy, odbieramy, rozumiemy, no to tak właśnie jest. Nie jest to łatwa praca, powiem uczciwie, bo pewnie i dla uczestników i, i dla mnie, bo to są to fajne doświadczenia, też takich trudnych niekiedy e, dyskusji czy wyzwań, ale na pewno bardzo potrzebna. To chyba nie mniej mówić, na ile potrzebna, to chyba uczestnicy mogliby, jeśli mają ochotę, coś powiedzieć. Jak powiedziałem, i tu paru ich jest. No, kilka osób przyjozły razem ze sobą i taką miałem wstępną konferencję w samochodzie. No to chyba tyle tytułem programu, jeśli byliby zainteresowani w innych ośrodkach do tego, żeby taki program uruchamiać. Myślę, że to jest do zrobienia przy jakimś skorzystaniu z doświadczeń tych, którzy już w tym programie są, za jakiś czas będzie kończyć ten pierwszy warsztat, pewnie znajdą się osoby, które mogłyby już to świadectwo dać i przekazać tę umiejętność. A doświadczenie też Sycharu Warszawskiego pokazuje, że nie tylko osoby ze stowarzyszenia, przecież ze wspólnoty, ale też i osoby po prostu przychodzące, szukające pomocy. Nawet w taki sposób, jak to się mówi, z przypadku, a więc przychodzi na spotkanie, w którym akurat jest zapis, zapis na grupę i okazuje się, że to jest właśnie to, czego szukała i się zapisuje. Takie też są i, i, i taka potrzeba pewnie jest. To może tyle o programie, że nie będę się na ten temat rozwodził. To jest praca grupowa, praca indywidualna, trudno ją tak jakoś y, omówić, przekazać. Natomiast to, co jest ideą tego programu, czyli rozwój osobisty, duchowy y, rozwój osobisty, no to jest coś, co na, na, na, na temat, na który mogę jakby powiedzieć więcej, e, w jakichś różnych ujęciach. No to, to, co byśmy rozmawiali sobie przed y, przyjazdem, przed spotkaniem, że być to y, tematem tego miały być relacje. No więc w tym, w tym, w tym rozwoju y, osobistym aspekt bardzo ważny, to znaczy jeśli... Y, Patrzeć na relacje jako na konkret, nie? czyli na doświadczenie. Jesteście tutaj w ze wspólnocie małżeństw, prawda? Trudnych, a więc wiecie, co to znaczy trudne relacje małżeńskie. I nie tylko. Relacje w małżeństwie. To są też relacje z dziećmi, z rodzicami, z teściami. Tych relacji różnych w różnych układach i konfiguracjach jest trochę. A jeśli małżeństwo jest trudne, a więc trudności są po pierwsze w relacjach zauważalne, no to te wszystkie ich układy jakoś tam są dotknięte tymi trudnościami. I te relacje, jeśli właśnie są trudne, jeśli właśnie są jakoś pogubione, jakoś zatrzymane, zamknięte, często właśnie wyciszone, znamy pojęcie ciche dni, tak, które mogą trwać tygodnie, przeobrażają się w miesiące, a po miesiącach w czyli brak relacji. Jeżeli tak jest, jeżeli to jest ta ścieżka, ten kierunek, no to trudno mówić o rozwoju duchowym. Wydawałoby się dziwne, co mówię, ale dla mnie jest istotne to, to co powiedział świętej pamięci Jan Paweł II, że człowiek spotyka się z Panem Bogiem w relacji. Człowiek spotyka się z Panem Bogiem w relacji jeśli tej relacji nie ma na poziomie kontaktów z drugim człowiekiem, albo jest zaburzona, trudna, nie ma tej umiejętności, to najczęściej nie ma też relacji wewnętrznej z samym sobą, świadomości samego siebie, rozumienia siebie, doświadczania siebie. A jeśli tak, to jest duża trudność w relacji z Panem Bogiem. Bo chociaż oczywiście.. Wszystkie zachowania te religijne obecność w Kościele, uczestnictwo w sakramentach są takim zewnętrznym wyrazem naszego, naszej chęci kontaktu z Panem Bogiem, jak najbardziej na pewno temu służą, w jaki sposób nas obcowanie w sakramentach z Panem Bogiem uzdalnia też do tego, aby tę relację nawiązywać, to spotkanie z Nim następuje w nas. To jest nasza wewnętrzna relacja z Panem Bogiem. Odjechałem daleko od tych małżeńskich, rodzinnych, czyli nie tak bardzo. Relacja z Panem Bogiem jest też relacją z nim przez drugiego człowieka. I w takim rozumieniu ten współmałżonek, ten drugi jest też dla nas Panem Bogiem w naszym życiu. Jest jego możemy inaczej że no powiedziałem, możemy znaleźć, spotkać Pana Boga w tym drugim człowieku jeśli mamy otwartość tych relacji jest to możliwe jeśli nie, mamy tą trudność i ta, ta rzeczywistość jest no, taka właśnie e, nazwana trudnym małżeństwem, tak? to jest pewien symbol Po cóż to jest trudne małżeństwo dla jednego trudne małżeństwo to jest małżeństwo którego nie ma a dla innego trudne małżeństwo to jest takie w którym nie może uzyskać herbaty na śniadanie to pojęcie trudnego małżeństwa jest też bardzo takie szerokie, niejednoznaczne. Trochę dla mnie też takie, takim wyzwaniem trochę jest, nie? No bo chcę być w jakiejś wspólnocie, mam kłopot w małżeństwie, to muszę mieć trudne małżeństwo. Nie, no muszę, tak? Ono no nie musi być małżeństwem już takim w separacji, czy nie wiadomo jak trudnym. Mamy też doświadczenia w tych, w tych grupach osób, które zgłaszają się, no pracy nad programem, które są w małżeństwie rok, dwa i zauważają jakieś właśnie trudności w relacji i decydują się szukać już e, jakiejś pomocy, jakiegoś miejsca, w którym mogliby temu się przyglądać. Czy można nazwać małżeństwo roczne czy dwuletnie trudnym małżeństwem? No, ja się troszeczkę jednak rozbiorę, nie wiem, czy to napięcie, emocje, czy ciepło, które tu jest, od dwa emanuje, w każdym razie zrobiło mi ciepło. W każdym razie już można zauważyć na tym etapie, w tym momencie, w tym miejscu, pewnie można wcześniej, ale to jest trudniejsze, tak? kiedy jesteśmy w tym zauroczeniu, w takim zakochaniu, w takim wybraniu i widzeniu w drugim, którego upatrzyliśmy sobie na tego partnera życiowego, samo dobro. Czasami prawdziwe, czasami wynikające z naszego wyobrażenia. To trudno tam wtedy zobaczyć nam jest tą trudność w relacji. Ale już po tym roku, dwóch, trzech, kiedy obcuję się razem, kiedy okazuje się, że, że to nie jest takie proste, że to małżeństwo, rzeczywistość małżeńska to nie jest sielanka, że to jest konieczność akceptowania tego, że jest ktoś obok nas. Że ten ktoś nie jest tylko dla nas, ale jest obok nas. Tak samo jak on jest dla mnie, tak ja jestem dla niego, z tym trudnienie. No to, że on jest dla mnie, to fajnie, tak? Ta herbatka rano, ta koszula wyprasowana, tak z punktu widzenia faceta będę mówił, no bo to jest mi bardziej znana, nie? Ale to, że ja mam też być dla współmałżonka, no to już gorzej. Jeszcze kiedy to jest takie łechcące moją męską ambicję, czy moje widzenie mojej osoby w małżeństwie, no to fajnie, tak? Czyli widź mój myśliwy, upoluj mi zwierzynę, tak? to, to wtedy jest fajnie. Idę i poluję, i przynoszę zdobycz i muszę być oczywiście pochwalony, zauważony, e, po, e, poklepany i to jest wtedy e, fajnie, ale jeśli ja mam po tą zwierzynę iść do sklepu z listą zakupów. To już nie jest tak fajnie, bo to jest takie proste, takie prozaiczne, takie zwykłe, takie, takie normalne. I, I to już mnie moje mojej ambicji nie łewcze. I te relacje zaczynają się jakoś tam yy, no może krzyżować, no nie wiem, relacje krzyżować yy, oczekiwania. Tutaj chcę, zmierzam do oczekiwań. Te oczekiwania się weryfikują. I to oczekiwanie pięknego, ja to tam doskonale, jak wchodziłem w swój związek małżeński, chociaż wtedy nie, nie słyszałem, że tak powiem, tego głosu w głowie, o którym chcę teraz powiedzieć, ale gdzieś wiem, że w podświadomości tak to wyglądało. Jak byłem małym dzieckiem, czy tam potem wyrastałem, już w życie wchodziłem, w każdym razie był taki przekaz, że w bajkach już było, kaza bajka się kończyła i długo i szczęśliwie. I wszystko potem się też tak kończyło, nie? że wszystkie były wspaniałe te, te, te małżeństwa. I takie długoletnie, i te 50-lecia, i te medale, i te wszystkie takie super długotrwałe małżeństwa. I dla mnie było jakby oczywiste, że małżeństwo to jest coś, co się zawiera raz na całe życie. Jest to wspaniała rzecz, cielanka, super doświadczenie, dojrzałość, dorosłość. Fajnie. Nareszcie sam, swoim. Moim osobistym doświadczeniem jest to, że uciekłem małżeństwo z domu rodzinnego. Także to, że być sam na swoim, to było bardzo dla mnie ważne. I potem z tymi oczekiwaniami konfrontuje się rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że ja coś muszę, że ja coś powinienem, że mnie czegoś nie wolno. A już najgorzej, że, że nie wolno mi zrobić tego, co chcę wtedy, gdy chcę. Że pójść gdzie chcę wtedy, gdy chcę przyjść skądś tam, kiedy chce, i tak dalej, i tak dalej. To było coś, co było dla mnie osobiście olbrzymim trudem i wyzwaniem. I moje doświadczenie trudności w relacjach od tego się zaczęło. Że ja nie godziłem się na to, bo przecież uciekłem z domu rodzinnego, z nadkontroli moich rodziców, małżeństwo, po to, żeby w nim robić to, co chcę. A nie, żeby się ciągle e, narażać na, na konieczność kontroli ze strony żony, bo tak to odbierałem i zaczęły się schody, zaczęły się trudności, zaczęły się pretensje, zaczęły się e, jakieś tam kłopoty w relacji i okazało się, że, że to nie tylko, no, okazało się tylko po sześciu latach niestety, ale, ale dobrze się okazało, że to nie tylko ja miałem oczekiwania i nie one się nie zrealizowały, ale że moja też miała jakieś oczekiwania i że one się dla niej zrealizowały, chociaż wtedy tego nie widziałem, tak jak dzisiaj to mówię, tylko wtedy widziałem, jak ona mogła w ogóle tak oczekiwać. No, bo nie mieściło się to w głowie, że moja żona mogłaby mnie oczekiwać, że ja będę dla niej. Że ja będę coś jej. E, że coś jej będę robił, to już jest inna sprawa, że będę w ogóle myślał w ten sposób, że ja jestem jakoś dla niej. To ona była dla mnie. I okazało się, ja tak skakał trochę w to swoje doświadczenie, no bo to jest takie, jak mam dzisiaj, i patrzę na to, retrospektywnie na te doświadczenia z przeszłości. Okazało się później, po 15 przeszło 15 latach małżeństwa, kiedy tak naprawdę właśnie w tych relacjach zaczęło coś chcieć się poprawiać no wtedy już był obecny Pan Bóg w moim życiu jakoś jeszcze bez mojego takiego uświadomienia, ale dzisiaj widzę wyraźnie, że to była już bardzo, bardzo taka moja bliskość powrót do Kościoła i okazało się, że kiedy ja zacząłem moją żonę słuchać czyli zacząłem nawiązywać relacje ze swojej strony otwartości na drugiego ja się o 15 latach dowiedziałem, z kim ja ślub wziąłem, bo przez ten czas ja w ogóle nie wiedziałem, z kim ja ślub wzięłem. Ja miałem wyobrażenie o mojej żonie, przeświadczenie, że ona jest taka, jaka jest. Ja za nią mówiłem, za nią myślałem. Mówiłem jej, co ma odpowiedzieć, jak ma myśleć. A tak, ponad to jakoś tam po tych 6 latach trudów i zmagań przyjęła. Gdzieś tam zaraz... No oczywiście to potem się rozwijało w różnych innych sytuacjach trudności małżeńskiej i te relacje się coraz bardziej zamierały na dobrą sprawę. Ja wszedłem głęboko w zniewolenie, znalazłem sobie sposób na, na rozluźnianie swoich uczuć w uzależnieniu, w zależnieniu od gier hazardowych. No i te relacje były powiedzmy sobie żadne, szczytkowe Końcówka tego Mojego doświadczenia czynnego no to było w zasadzie de facto separacja, co prawda pod jednym dachem, ale tam nie, spotykaliśmy się, nie spotykaliśmy się czasami tygodniami. Więc do tego stopnia te, te relacje małżeńskie mogą się, zresztą to pewnie znacie jakoś tam, mogą się no, rozwijać jakby w kierunku destrukcji. Ale wrócę do tego momentu, który jest taki dla mnie bardzo ważny, momentu właśnie w tego, kiedy zostałem jakby no, przez też program 12 kroków, a to w nim działanie Pana Boga na mnie, jakby uzdolniony do tego, żeby zacząć słuchać mojej żony. Zaczął się w ogóle ludzi, nie? Najpierw. Nauczyłem się w ogóle słuchać. Jeszcze nie słyszeć, ale słuchać. Potem nauczyłem się już też słyszeć to, co ludzie do mnie mówią. I to się zaczęło też z moją żoną. No i powiem Wam, że w pierwszej chwili to była taka duża Zaskoczenie z taką, z dużą dozą lęku. Jak się dowiedziałem, że moja żona jest zupełnie jakim innym niż ja cały czas uważałem, że ona ma swoje zdanie na różne tematy, że widzi tę rzeczywistość zupełnie inaczej niż się wyobrażało ją widzi, no to było dla mnie coś takiego, no, obawa. Czy ja sobie z tym w ogóle poradzę? Myśmy byli wtedy w separacji, już takie faktyczne nie mieszkałem osobną, żona osobną. Ale to było widocznie nam potrzebne i zaczęliśmy się wtedy słuchać w potrzebach. I mi się wydaje, że taka dla mnie, na moim doświadczeniu osobistym, otwartość na potrzeby drugiego była kluczem do odnowienia tych relacji. Ja zacząłem artykułować te potrzeby wobec mojej żony i ona zaczęła artykułować się wobec mnie. A potem zaczęliśmy się słuchać, zaczęliśmy słyszeć te potrzeby. A przedtem to było tak, że ja miałem wyobrażenie o tym, co żona powinna wobec mnie i ona to powinna wiedzieć, takie ja mam wyobrażenie. Nie muszę tego mówić, ona to powinna wiedzieć. I ona tak samo miała wobec mnie. Ona nie musi mówić, bo ja powinienem wiedzieć. Dopiero jak czegoś nie było, to była pretensja, no przecież powinieneś to wiedzieć. nie? A ja dawałem pięknym zaradownym, no to ty powinnaś wiedzieć. Czyli ta yy, świadomość nas nawzajem była żadna ale zaczęliśmy siebie słuchać, słyszeć te potrzeby, to ja wreszcie usłyszałem po 15 latach. Usłyszałem od mojej żony to, co było gdzieś kawałkiem mojego wyobrażenia o tym, jakie powinno być małżeństwo. Bożona do mnie zadzwoniła i powiedziała, że mnie potrzebuje. I to było takie zaskakujące dla mnie. To jak to teraz po tym wszystkim, po tych wszystkich doświadczeniach, po tych trudach, po tych kłopotach, po tych pretensjach wykrzyczanych z, z różnego rodzaju użyciem słów, e, awanturach, prawda, trzaskaniem, drzwiani, wychodzeniem, rzucaniem przedmiotami i różnymi innymi rzeczami, które przecież w naszym doświadczeniu życiowym również miały miejsce. Ona dzwoni, kiedy ja jestem mieszkam osobno, jesteśmy, nie wiem, wtedy było 8 czy 9 miesięcy w takiej separacji faktycznej po, po, mojej, po mojej terapii i ona mówi, że on nie potrzebuje. I to było dla mnie strasznie zaskakujące. Myślę, że dla niej też. Ale to doświadczenie tego właśnie, tej potrzeby relacji, potrzeby obcowania, no było też jej chyba jakoś potrzebne. No i ja wtedy co zupełnie tak naturalnie jakoś mi się wydawało, że tak powiem, odpłaciłem się pięknym za dobę. czyli powiedziałem, Ciebie też potrzebuję. No i tak zaczęliśmy pomału do siebie wracać. I to nie była taka... Jeszcze dużo czasu minęło, nim ja powiedziałem, kocham. Ale powiedziałem, potrzebuję. I to był taki początek powrotu do relacji, który nie był takim, no i długo i szczęśliwie. I tylko zgoła było inaczej, bo najpierw to się zaczęło, zacząłem pomieszkiwać w domu, na dzień przychodzić, na dwa. I tak coraz, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i potem zaczęły dziać się rzeczy, na które ja już byłem wtedy jakoś tam przygotowany i gotowy. Myślę, no bo wtedy jak się zadziały, nie spowodowały ponownej eskalacji trudności małżeńskich, tylko jakoś zaczęły je leczyć wbrew pozorom, chociaż były bardzo <kluzni> trudne. Zaczęły się ze stanu mojej żony, kiedy ja już się jakby za, zadomowiłem jakby na, z powrotem, zaczęliśmy razem mieszkać. Zaczęły się e, no... Pretensje, ataki, jakieś takie zachowania agresywne, a po co Ty tu w ogóle wróciłeś, a po co tu przyszedłeś, a czego Ty tu chcesz i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie ta konstatacja tego, że ja potrzebuję być z moją żoną, nie, już wtedy nie myślałem o tym, że potrzebuję moją żoną, tylko potrzebuję być z moją żoną, że chcę po prostu być w małżeństwie. I nie wiem, skąd mi się to wtedy wzięło. Jeszcze wtedy nie byłem tak całkowicie świadomy w Kościele, ale powiedziałem mi, je, jestem tu, bo chcę. Jestem tu, bo chcę. I to było szczere, prawdziwe i dla mnie bardzo ważne. Że tak właśnie jest. Że nie jestem tu dlatego, żeby sprostać jej oczekiwaniom. Nie jestem tam dlatego, żeby coś swojego ukręcić czy ugrać. Tylko po prostu chcę być. Jakoś tak czułem, że to jest moje miejsce. Że to jest moja moja powinność. Tylko skracając, bo to, to świadectwo, no ale trochę chciałem tak e, o innych rzeczach, ale w efekcie i po kilku e, latach e, ja już wróciłem na łono na Kościoła, e, można powiedzieć, że takie przebudzenie duchowe, które jest e, zabiecane w programie 12 kroków i Pojednałem się z, z Panem Bogiem, pojednałem się też z ludźmi, których w tym z księżni, których jakoś dotknąłem swoją grzecznością, kiedy odchodziłem z kościoła. Było to tak na 17 lat. I, I kiedy wróciłem na łono kościoła, kiedy wszedłem do wspólnoty Humanalnej, brakowało mojej żony przy mnie. Ona się nie zdecydowała wtedy na wejście do wspólnoty i to była też taka próba trochę sił w relacjach małżeńskich, kto tu jest najważniejszy w tej relacji. No bo ja wychodziłem na spotkanie wspólnoty dwa razy w tygodniu, wieczorami, wtedy nie miałem samochodu, jeździłem trzema autobusami, trzema wracałem, więc wychodziłem tam o godzinie szóstej, wracałem o dwunastej. No i to był z jej strony duży, duża niezgoda na to, a z mojej strony duża determinacja. I, I to było takie ustawianie e, priorytetów też, co jest bardzo ważne w relacjach małżeńskich w moim rozumieniu. Czy takie pokazanie tego, co kiedyś, kiedyś na rekolekcjach małżeńskich na Kursie Filipa, żeśmy razem zresztą doświadczyli, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. I okazało się, że jak tak naprawdę jest i nie, jest to, nie służy to czemuś, nie służyło to jakiemuś mojemu pozycjonowaniu się na tym nowopostającym, tak to je rozumiem małżeństwie, tylko służyło mojemu rozwojowi właśnie duchowemu i że ona to widziała, że to nie jest tak, że ja z tego coś chcę ukręcić dla siebie, tylko naprawdę go potrzebuję i, i to działa jakoś w moim życiu, to dała mi spokój, przestała mi narzekać, że, że ja wychodzę. Jak ona tak dała mi ten spokój, no to ja wtedy pomyślałem sobie, to ja już nie będę się nawracał na siłę. I przestałem ją namawiać, żeby chodziła ze mną na spotkania, żeby jeździła na liturgię. I tak sobie pomyślałem, że, a Panie Boże, ja nie mogę, to Ci zostawiam. No i za miesiąc, że żona była na zach. Także ja mam takie, jeszcze takie doświadczenie, że w tych relacjach małżeńskich, jak puszczę sam i zostawię miejsce dla Pana Boga, to szybki jest. Co prawda nie jest to jeszcze taka łatwa ścieżka nasza tego bycia w kościele i nawrócenia, bo żona poszła na katechezy, poszła do, do innej wspólnoty, a to nie przeszedłem no i w tej wspólnocie tam sobie jakoś jesteśmy, ale Pan Bóg jest obecny w naszej codzienności i to na pewno nam pomaga w relacjach. W relacjach, które dzisiaj są relacjami mogę powiedzieć Mogę powiedzieć tak, że choć miałem gdzieś w głowie cały czas to i żyli długo i szczęśliwie, to nigdy nie myślałem, że mogę ze swoją żoną żyć tak jak teraz żyję. mieć takie relacje, jakie mam w tej chwili. Chociaż nie jest lekko. Ale relacje są rzeczywiście dobre. W zasadzie się nie już mogę powiedzieć za 3 lata. Tak myślę, to jest około 3 lat. To w zasadzie nie ma między nami jakiś długotrwały uraz złości, zadrażnień, które nosimy gdzieś tam w sobie, choć bywają również fochy jakieś i zadowolenia chwilowe. Mamy dużą otwartość na siebie, i, i, i naprawdę Pan Bóg jest no nie, nie, nie, niezwykle działającym w takim codziennym życiu, bo kiedy tak na co dzień odnoszę do Pana Boga moje życie, okazuje się, że te wszystkie problemy, to gdzieś w mojej głowie czy w, w żony głowie, urastają do problemów, których się nie da w żaden sposób załatwić. Okazuje się, że jak się sprowadzi do prawdziwej perspektywy, o której mówił też w wasze, ksiądz profesor Jaworski, że e, odsunę ten problem sprzed oczu nie? i spojrzenie go z boku, to się okazuje, że jest taki, taki, taki normalny, taki zwykły, taki, taki codzienny, a nie taki największy, najważniejszy, który tylko gdzieś jest przede mną i nic poza nim nie widzę. E, no i dzisiaj tak jest. No, kiedyś, jeszcze myślę 6-7 lat temu, chociaż już wtedy byłem w kościele, już zacząłem audycję prowadzić, ale gdybym mi Andrzej w czwartek, czy tam w środę, powiedział, że mam być w sobotę na rekolekcjach, no to ja bym bardzo chciał. Ale w jakim stanie bym był, jeśli bym był, to nie wiem. Bo musiałbym stoczyć na pewno poważną batalię z rządem. A dzisiaj przyjechałem z pewnym błogosławieństwem, co prawda nie zrobiłem rano śniadania, bo jeszcze spała, ale to, że spała, kiedy wyszedłem, to świadczy o tym, że ta relacja jest y, dobra. Po prostu nie ma. Y, no, po prostu, ja swoje zgodnie z, z ustaleniami, a, a żona nie potrzebuje y, wstawać. Dobrze, tyle świadectwa. A teraz, ty, powiedzieć o tych relacjach, tak już z punktu widzenia nie osobistego, chociaż też osobistymi doświadczeniami popartego. W zasadzie musiałbym powtórzyć rozmowę z, z, z samochodu. Będzie trudny. Słucham? O. Jakiś punkt wyjścia. No, myślę, że takim punktem wyjścia będzie taki moment, w którym doświadczamy tej trudności w relacji. Czyli to może być oczywiście nie... Jakiś moment, tylko jakiś, jakiś proces, jakiś fragment z życia, ale jest taki moment, w którym, czy czas, w którym no, jakoś mam takie poczucie, że no wszystko jest nie tak. Mówię źle, nie mówię źle, złoszczę się źle, śmieję się źle, jak nie stanę, to źle, bo on jest nie tak, albo bo ona nie to. Ta. Jest taki moment jakby wyjścia, który można zobaczyć się w tych relacjach. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, żeby zobaczyć, że w relacji, dobrze ustawionej relacji, musimy sobie uświadomić, że mówimy to o relacjach w małżeństwie, że obie strony tej relacji, a więc ten małżonek i małżonka, są tak samo za nią odpowiedzialni. To nie jest tak, że jak ja zaczynam rozmowę, to już ja jestem w tej rozmowie załatwiony, bo i tak jak ona się nie skończy, to jestem winny, bo ja zacząłem. Nie. Zatem relacja to nie tylko rozmowa. Relacja to obcowanie. To bycie ze sobą. To, że my werbalizujemy swoje wypowiedzi, posługujemy się mową, jako tym głównym sposobem porozumiewania, to wcale nie znaczy, że to jest koniec naszej, naszego sposobu porozumiewania się. Że to na tym się kończy relacja. Mamy relacje werbalne i niewerbalne. Werbalne to właśnie język czy gest, a niewerbalne to emocja, działanie mężczyźni, chociaż kobiety też e, lubią tak zachowaniami, działaniami pokazywać swój stosunek do drugiego. Nie? Ta koszulka wypasowana, powieszona w szasł, albo w krzesełku, jak stanie, tak pięknie pachnąca. Nie? Albo tam coś innego zrobione przez męża, położone gdzieś tam żonie. Tak fajnie. Tylko, że ja chciałem założyć tą kawową, a nie tą białą. To taki standard. Nie odbieram tego komunikatu, który jest przekazany przez tą e, przez ten gest, przez tą czynność. Nie. Nieważne, że jest włożony w trud, wkład, że jest ta chęć e, odczucia moich oczekiwań, że jest ta dbałość jakaś tam, nie? Ważne jest, że to jest nie to, co ja chciałem. Czyli mam Uwaga skupiona na sobie relacji. Czyli wydaje mi się, że relacja jest dla mnie. A więc to, co mówiłem na początku na swoim doświadczeniu, że żona jest dla mnie, czy mąż jest dla mnie. A oni są dla siebie, nawzajem. I to tyle są dla siebie, na ile dają się, a nie na ile biorą się. Jeżeli teraz daję tą koszulkę, za? Nie tą białą. Nie tą białą. To jest ten problem. To ja mogę przyjąć, lub nie. Jeżeli nie przyjmuję, to co ja okazuję? Bo to wszystko jest język bez słów. Jeżeli ja nie przyjmuję gestu ze strony drugiego, to co ja mu mówię? Cła? No mhm. Nie jesteś taki, jak ja bym chciał. Nie robisz tego, co ja bym chciał. Podrzucam Ciebie z tym, co robisz, bo nie jesteś taki, jak ja bym chciał. Prawda? Ileż takich jest dyskusji i rozmów? Nie słuchaj. Jestem gdzieś tam na mieście, zabierz mnie tam skądś tam 15 po. Nie, nie, za 10. I 15, czy za 10 i będzie dyskusja. I pójdzie na miesiąc, na ostro. 25 minut. Nie ma żadnego problemu. Można poczekać, można pójść na kawę. Nie, bo każdy musi postawić na swoim. To mój punkt widzenia, czyli ty dla mnie, a nie ja dla ciebie. To jest taka nie nazwana słowami ta sama informacja. Żona wstaje raniutko, robi kawusie, chleb, śniadanko, stoi, mąż wstaje, lekko zachrypniętym głosem, gdzie ta woda z ogórków? <głosy> Nie to chciałem. Co z tego, że tak chcesz być miła, uprzejma? myśląca o mnie, o moich potrzebach, kiedy ja chcę czego innego. Prawda? Zrób zakupy, mówi żona. No dobrze. Mąż robi zakupy. Nie, nie, nie lubimy tego. Nie lubimy, ale robimy. Prawda, że nie lubimy? Są tacy, co lubią zakupy? Są. So, Są. No to dobrze, to dobrze. To już dobrze. A to dlatego, że lubi, czy dlatego, że musi? Jak z karteczką chodzi, to dlatego, że lubi, czy dlatego, że musi? No i dobrze, mąż przychodzi z tymi zakupami, nie? Stawia te siaty, prawda? Bogato, bo to my się robimy pokazać, prawda? Więc nawet jak nie stać, pożyczymy od sąsiada, żeby było bogato. No musi przyjść pan z polowania i przynieść dużo zwierzyny. A żona szybko tego. No idzie ta cebula. Jest. <grywa> jest. Tak? Przeniósł nie wiadomo czego. Cebuli nie przeniósł, nie? I jest. A ty to zawsze i coś tam. I już, tak? I znowu jest ten sam nie akceptuje Ciebie i Twoich zachowań, bo nie są takie, jak, jak oczekuje. To jest mowa. To jest relacja, To jest rozmowa. Dużo częstsza i dużo częściej dochodząca niż te wysłowione, zwerbalizowane informacje. Bo któż to nie zna tego, jak to trudno, prawda? Złapać męża, czy złapać żonę w dobrym nastroju żeby omówić sytuację ostatniej klasówki naszego synuścia. Prawda? Natomiast zostawienie kartki z ocenami na stole albo jakaś inna informacja przekazana gestem albo jakimś czynem jest rzeczywistym komunikatem. Nie zaczniemy rozmawiać, jak nie zaczniemy zwracać uwagi na te komunikaty. Będziemy ciągle widzieć tylko, że ten drugi nie jest tak, jak my byśmy chcieli. Mało tego, że nie jest tak, jak byśmy chcieli. To jeszcze nie wtedy, gdy my byśmy chcieli. No bo czego najbardziej chcemy? Akceptacji, prawda? I każdy z nas chce akceptacji od tej drugiej połowy. Już nie mówię miłości, nie? akceptacji. No i mąż przychodzi. Ma dobry humor, dostał trzynastkę, czy tam jakąś inną rzecz, i przychodzi do domu, a żonusiu, kochana, butów nie wydarłeś. Nie w porę. Ona chce tej akceptacji, bo innym razem przychodzi, nie, rzuca tylko torbę w kąt i idzie do wanny, czy spać, nie? A ty tak zawsze, tylko przyjdziesz i do tego wyra i nic nie powiesz nawet, nie? No to przyszedł i powiedział, że musi już ukochana. To butów nie wytarła bo nie w porę. Nie wtedy, kiedy ona chciała. Mijamy się ze swoimi potrzebami. Nie odbieramy komunikatów niewerbalnych. No jeszcze jest ta kwestia czy sfera komunikacji emocjonalnej. To jest komunikacja telekomunikacja. No, odgrywa duże znaczenie. Zastępuje czy zaczyna zastępować dzisiaj komunikację bezpośrednią ale czasami bywa niezawodno. Czasami przez telefon więcej można powiedzieć, niż twarzą w fazę. Ale wracając do komunikacji, czy też sfery emocjonalnej. Emocje czy emocjonalność to są szeroki bardzo temat. W tym programie do nas w ruchu bardzo tego dużo dotykamy. I co jest najważniejsze w tej kwestii emocjonalności, to jest to, że Emocja odczuta, a emocja okazana, to nie musi być ta sama emocja. Czyli zachowanie emocjonalne, wszystko no, czy świadome, czy nieświadome, wcale nie musi odzwierciedlać tego, cośmy naprawdę odczuli. A najczęściej jest tak, że my jakby załapujemy się, jak to się mówi, na tą okazaną emocję. I odbieramy... Powiem tak, moja żona teraz, teraz mniej, co prawda. Chyba coś w tym jest. Ale jeszcze nie tak dawno e, zauważyłem, że teraz nie zauważam, e, zauważałem właśnie jej e, mimikę. I twarz wyrażała różne, jak, jak mi się wydawało, stan emocjonalny i napięcia. I kiedyś, kiedyś, no to ja się bardzo na to załapywałem. I na przykład potem mi powiedziała i wreszcie to ujrzało światło dzienne, że to też była ta przemoc taka e, intelektualna, czy właśnie emocjonalna, e, kiedy ja jej sugerowałem, co ona czuję. Ja to odbierałem z jej twarzy. Mnie się wydawało, że to jest smutek albo złość. Albo przygnębienie. Czasami nawet radość. I twierdziłem, że takie uczucie odczytuję z jej zachowania czy z jej twarzy. Natomiast ona po latach powiedziała mi, że wcale tego nie czuła. Dzisiaj ja co prawda widzę, też dzisiaj może, że powiem, nie zauważam, ale jeszcze tak dawno jakoś koncentrowałem się bardzo na tym próbie odebrania przekazu emocjonalnego. I było mi trudno, bo gdzieś to, co widziałem, kazało mi zakładać, że jest smutna, ale kiedy już w tej relacji bezpośredniej, tej werbalnej, o tym zaczęliśmy mówić, okazało, że nie, że, że wcale smutna nie jest. Że jest przygnębiona? Nie, wcale przygnębiona nie jest. Nawet odwrotnie jest właśnie zadowolona, bo coś tam. Nie? Natomiast twarz pokazywała zupełnie co innego. I nie wiem, czy to jest efekt tego naszego chorego związku do pewnego czasu, który kazał jej używać manipulacji twarzą prawda, do sugerowania mi jakichś uczuć, po to, żeby manipulować mną znowu. nie, No bo sfrustrowana, zła, niezadowolona, no to ja już gdzieś tam ciszej po co mi ta awantura, nie? A ona tak naprawdę właśnie była zadowolona i szczęśliwa, tylko nie chciała dyskusji ze mną, więc nie pokazała twarz sfrustrowaną i miała zacioną sprawę. Nie? Być może tak było, nie wiem, o tym byśmy tak głęboko nie rozmawiali. Natomiast faktem jest, że dzisiaj to widzę. Znaczy, dzisiaj tak już mniej, ale nie tak dawno zacząłem to zauważać. Że e, twarz niekoniecznie, a nawet niektóre gesty czy zachowania mogą wyrażać rzeczywistą, rzeczywisty stan emocjonalny odczuwany przez człowieka. Nawet przez mnie samego tak. <kluzny> Dlatego też. E, możemy dać się jakby znie, złudzić czy, czy, czy oszukać tym, tym, tym zauważanym zachowaniu. Patrzeć na twarz swojego rozmówcy i wydaje się, o, taka zacięta, zamknięta, nic nie wyrażająca, zły jest, nie, albo nie rozumie, albo ma ocenę negatywną na, tym, na mój temat, prawda? Nie, po prostu tak wygląda, to jest mój odbiór, bo to jest lęk we mnie. We mnie jest obawa, we mnie jest chęć odkrycia tego, co jest w drugim człowieku. We mnie jest chęć przeniknięcia do niego, żeby móc z nim lewo prawo, lewo prawo, tak? Żeby móc nim kierować, żeby móc nim manipulować, żeby móc czytać w jego emocjach. A tak wcale być nie musi. To są moje yy, yy, projekcje. To jest znowu z grupy oczekiwań. Ja czegoś oczekuję, albo czegoś się nastawiam, to jest moje wyobrażenie rzeczywistości, a nie jej zastany fakt. I ja już w związku z tym, że to tak jest, zaczynam to jakoś tam intelektualnie obrabiać, zamiast po prostu zapytać, czy jest Ci smutno? Albo powiedzieć, wydaje mi się, że jest Ci smutno. I dzisiaj tak robię. I dostaję odpowiedź, nie. Albo kiedyś byłem przekonany, że moja żona pokazując mi złość na twarzy, potrafi mi pokazać złość, prawda? Chce mi dać informację o tym, że jest zła na mnie. Dzisiaj pytam, czy jesteś zła na mnie? Nie, to koleżanka do mnie dzwoniła ja się złościła. A kiedyś byłbym przy jest zła na mnie. I bym się zezłościł na nią, że jest zła na mnie, no bo dlaczego jest zła na mnie, skoro jestem taki dobry dla niej, ona by się zdziwiła, dlaczego jestem zły na nią? Ponieważ ona nie była zła na mnie. I w głowach naszych by szło dalej takie, prawda, te bycie w relacji z drugim za niego, prawda, i wiedzenie wszystko za niego, a w, to, w zderzeniu by się okazywało, że w ogóle dwa różne światy. To co? Te wszystkie trudy, konieczności, znoszenia, czy domyślania się, czy ona aby nie zrobiła tego specjalnie, że wykrochnaliła i powiesiła białą koszulę, bo wie przecież, że ja wolę kremową, to na pewno zrobiła to specjalnie. To ja wezmę po te i tej koszuli. Cholera, rynkowy, żeby już więcej mnie nie było. Po co nam w tym być? Można proście. Można po prostu. Boimy się ceny, boimy się odrzucenia. Boimy się usłyszenia na prośbę. Słuchaj, przygotuj mi na jutro tą kremową. Nie. Albo samce sobie przykod. Mogę tylko białą. Boimy się tego. A dlaczego się boimy? Bo chcemy drugiego dla siebie. A nie chcemy dać drugiemu siebie. Dlatego się boimy o cenę. Kochanie, zrobić ciekawy... Nie, Zrób mi kawę. Tak. Ta Sta różnica, taka droga, taka niewielka. A to jest ta różnica. Ja miałem taką możliwość, Pan Bóg mi tak to powie, układał życie, że wtedy, gdy mówiłem, byłem sam. Rzeczywiście mieszkałem sam. I to było doświadczenie, Bycia z sobą sam na sam. Może dla tych, którzy takie doświadczenie mają nic dziwnego, ale dla mnie to było coś naprawdę niesamowitego. Byłem w różnych sytuacjach. Do tego momentu byłem w jakichś tam kontraktach, w jakichś innych miejscach, gdzie niby byłem sam. Ale zawsze była jakaś struktura na zewnątrz, jakieś e, uporządkowanie, jakaś zależność, w której można było coś dla siebie uzyskać. A to było tak, takie proste doświadczanie prawdziwego życia. Stałem, nie pospałem łóżka. To jak przedem wieczorem to było nie posłane łóżko. Jak zrobiłem sobie herbaty w ostatniej szklance, to jak przyszedłem następnego dnia rano, to był pełny zlew szklanek. Jak nie poscierałem kurzy, czy tam nie uprałem skarpetek, to. Pewnego dnia się okazało, że wszystkie stoły. I to było doświadczenie mnie. Czyli, że ja dla siebie muszę zrobić pewne rzeczy. Jeżeli chcę, móc skorzystać z rzeczywistości, z życia. po prostu być w nim. Jak nie zrobię, to nie będę. No na go pójdę w końcu, tak? I zobaczyłem, że kiedy mam na to złość, niezgodę, bo mam jakieś wyobrażenie, prawda? jakąś wściekłość, no to ciągle tylko jestem w takim podsycanym poczuciu skrzywdzenia. A kiedy przed momentem to przekroczyłem i zobaczyłem, że jak ja umyję wszystkie szklanki, to potem przez x dni mam czystą szklankę. Było takie objawienie, nie? A potem drugie objawienie, że przecież ja tak naprawdę potrzebuję tylko jedną szklankę. Bo ja jestem jeden. Jak ja ją codziennie umyję, to zawsze mam czystą? Mało to. Doświadczyłem coś takiego, że jak ja ją umyję zaraz po wypiciu, to od razu mam czystą. Tak samo było ze skarpetkami, tak samo było z łóżkiem i tak samo było z innymi rzeczami. Słuchajcie, to było takie doświadczenie, za które dzisiaj jestem tak wdzięczny Panu Bogu, bo ono mi niezwykle pomogło w relacjach małżeńskich. Niezwykle mi pomogło. To po co A bo żona nie jest po coś. Bo to ja chciałem, jak powiedziałem, być. Powiedziałem, że ona już dla mnie potrzebowała. No nie powiedziałem sobie ze mną. Powiedziałem dopiero to trzy lata temu. Wróciłem do, do domu i co było yy, zawsze w, moim, w mojej relacji do, do mojej żony i, i, i z tego co wiem, w relacjach w ogóle tak jest, takie trudne i takie, takie ważne. No to, że ja patrzyłem na moją relację z moją żoną przez moją żonę. To znaczy patrzyłem na to, jaka ona jest. Co ona robi, jak robi, kiedy robi, czy robi, czy nie robi, dlaczego robi, po co robi, komu robi. To wszystko było dla mnie ważne. Ja wszystko wiedziałem. Kiedy ma zrobić, co ma zrobić, jak ma zrobić, czym. Wszystko wiedziałem. Oczywiście nie dlatego, żeby ją kontrolować, nie wiem, Boże, przecież o to chodzi. Nie dlatego, żeby mieć na nią jakiś tam wpływ, nie żeby ją manipulować, tylko ja po prostu wiedziałem najlepiej, jak powinno wyglądać. Ja to po prostu wiem najlepiej, jak to u kogoś ma wyglądać. I z tym bagażem wszedłem potem do tego domu z powrotem i z tym swoim doświadczeniem i coś mi zaczęło nie pasować. No bo co prawda ja wiedziałem, że jak umyję tą szklankę od razu, to mam ją od razu czystą, nie? No ale po obiedzie talerze są brudne. Garki są brudne. No ja wiem, że jak się umyję, to są czyste. I teraz miałem problem z połączeniem tych dwóch faktów. I przyklejałem tak. Żona, brudne garki, razem czyste. A ona mówiła tak, a ona mówiła tak, a ja mi się nie chce. No dobra, po obiedzie garki brudne, żona czyste, mi się nie chce, nie pasuje, jest kolacja, jest dwa razy więcej brudnych garków, żona czyste, no mi się nie chce, a mnie tak. Dobra, to ja idę na spacer. Moje wyobrażenie jest takie: przyjdę ze spaceru, żona, garki czyste. Wracam. Konstatuję ze zdziwieniem, że do tego doszły jeszcze talerzyki po torci i po kawie. To była koleżanka. Nie no, godzina jest 22.30, ja na rano do pracy. Tu jest tak, po prostu. Katastrofa. Żona burzka. I tak mi się zestawiło. Brudne garki, ja, czyste, mój spokój. 15 minut po garkach. rano wstałem bez bólu głowy. Zaskakujące było natomiast dla mnie to, że rano wstałem bez bólu głowy i nie miałem pretensji do żony. Tak. <grymne> I czyste nie? pytałem się, dlaczego tak Nie się, dlaczego Nie, bo ja sobie odpowiedziałem. Mój spokój. Było dla mnie, ja byłem już po terapii, wiesz, już byłem troszeczkę w, jakimś tam, w jakiejś tam formacji. Dotarło do mnie, że to ja mam problem z tymi garkami. Dotarło do mnie, że moja żona nie ma problemu z tymi garkami. Ona będzie go miała za siedem dni. Nie wytrzymał. Trwało. Nie powiem ile, nie będę zdradzał tajemnic kiedy brudne garki, mój spokój ja. Było tak. Było tych rzeczy więcej. Ale słuchajcie, naprawdę, kiedy raz przekroczyłem tą barierę dla mnie nieprzekraczalną, że są rzeczy, które są ponad moją godność, żebym ja je mógł robić i zobaczyłem, że ta moja godność, czyli pycha, mi przeszkadza w moim spokoju. Przeszkadza mi w mojej codzienności, w moim byciu w życiu. Moje mojej relacji z dzieckiem, w mojej pracy, w czymkolwiek. Mnie przeszkadza. I naprawdę drugorzędne dla mnie miało znaczenie w tym momencie. Czy moja żona robi to dlatego, że ona nie ma z tym problemu przez tydzień, czy ona robi to dlatego, że ona chce, żebym nie miał z tym problem? Nie miało żadnego znaczenia, bo to nic nie zmieniało w moim napięciu, w moim znerwowaniu i mojej niemożności zniesienia pełnego zlewu brudnych gardł. To się przeniosło też na inne sfery, inne sytuacje domowe. Był taki czas, że ta moja, moja dość taką, może nie za długotrwałą, ale dość gwałtowną depresję. I w tym czasie miałem dwie, dwoje dzieci w domu i cały dom na głowie. I wszystko robiłem i pracowałem. I, i, i naprawdę nie było mi źle. Nawet jak powróciła z tej depresji, po gorzej dłużej potrwała twoje układanki, ale jakby ten te cały przykład, te całe doświadczenie pokazuje po to, żeby po pierwsze pokazać, że jak ja się opieram na sobie, nie? Czyli w tym sensie, że przez siebie widzę rzeczywistość. To, co jest dla mnie trudne, złe, niedobre lub dobre, no to ja tym się zajmuję, bo to jest dla mnie a nie czekam, aż drugi to zrobi, domyśli się prawda, i zrobi, bo ja tego chcę, bo ja tego oczekuję, tylko to robię. A jeżeli mi coś nie odpowiada, no bo oczywiście jeszcze jest ta cała strona werbalna, że ja w tym całym czasie, cały czas artykułowałem wobec mojej żony, że kiedy są karki brudne, nie są zmyte, to ich jest coraz więcej, potem jest kłopot, ja się z tym nie godzę, więc to zmywam, ale cały czas o tym mówiłem. Nie mówiłem to w kategoriach pretensji, wyrzutu, zarzutu, tylko faktów. No i przyszedł taki czas, że ja przychodzę już rutynowo mywać garki i się zawiodłem. Garków nie było. Ale nie miałem pretensji. Chociaż było nie po mojej. Nie miałem przecież. Nie miałem pretensji. W relacjach jest tak, że są sfery łatwiejsze i trudniejsze. Są rzeczy, które potrafimy się jakoś znieść na wyżyny i Rzeczywiście zobaczyć, zrozumieć czy poczuć w nich jakąś coś ponad. Tak? Odnieść czasami do Pana Boga, e, czasami zobaczyć, że jest to temat no, jakiś ponad nami. Ale nie jest to proste, nie jest to takie oczywiste. Zazwyczaj patrzymy właśnie na swój uzysk z tej relacji, swoją potrzebę. I oczekujemy od drugiego, że tą potrzebę nam zapewni. I naprawdę nie chcemy w to uwierzyć. I przez jakiś czas, pewnie nawet e, słusznie, że kiedy zmienimy tą relację i zaczniemy patrzeć na drugiego nie jak na tego, który ma dać, tylko jak na tego, któremu możemy dać, to rzeczywistość się zmienia. Nie tylko dlatego, że to my dajemy. Ale dlatego, że zaczniemy dostawać. Nie od razu. Oczywiście. Ktoś powie, gada bzdury, już pół roku daje, i nic nie dostałam. No cóż, taki krzyż, że jeszcze pół roku. Może rok, może dwa. A może więcej? A może dzień? Bo to nie chodzi o to, żeby dać i czuć niewydarte. Dałem i nic. Tylko dać i nie oczekiwać niż za mnie. Wtedy dopiero trzeba to działać. To jest takie dziwne i takie trudne do przekroczenia, kiedy to przecież ja chcę dostać. To ja przecież potrzebuję. To ja jestem biedny. To mnie spotkało nieszczęście. To ja jestem w tej krzywdzie. Pewnie tak. Pewnie jakoś tam po swojemu tak to czuł. Pewnie nawet da się to uzasadnić. Pewnie nawet da się tą traumę udowodnić. Pewnie tak. Ale nadal nie przeszkadza, żeby dać. No jak dać, kiedy ja chcę dostać? Miłość, bo o niej mówimy. Wyrażona w akceptacji, wyrażona w potrzebie drugiego, wyrażona w postawie. Ostatnio jest taka zajawka w Radiu Józef, niektórzy z Was mają możliwość go słuchania, jakiejś nowej audycji księdza kapońskiego, który mówi, że ten, który nazwał miłość uczuciem, to z poręki szatana działał. My tak rozumiemy miłość, to jest uczucie. Miłość to nie jest uczucie. Miłość to jest postawa. Świadoma postawa w relacji z drugim człowiekiem. Z drugim niekoniecznie człowiekiem. Z osobą na pewno. I to jest główna przeszkoda, która nie pozwala nam Przejść z poziomu emocjonalnego, z poziomu niedostatków emocjonalnych, krzywd dodawania. Postawie miłości dajemy nie w emocjach, czy nie z emocji, tylko z postawy miłości, więc więc z ducha. Się okazuje, jak ktoś pomyśli sobie dzisiaj taki Jedna powiedziała koleżanka, że to taka teoretycznie tak. To ja Wam powiem tak. Teoretycznie tak. Dopóty, dopóki nie spróbujecie. Tak spróbujecie, będzie praktycznie. Dając autentyczną miłość, a więc taką, jaką można przeczytać w piśmie świętym, która. Nie szuka swego, nie szuka poklasku, jest nieocenna, nie zna zazdrości, to się okaże, że dając, dostaje. Nie dlatego, że ten drugi mi odda tego nie oczekuję, tego nie żądam. Tylko dlatego, że poczuję, że mogę dać. Że mogę coś drugiemu dać. Z siebie. Dać samego siebie. Nie całego. Nie od razu. Te pięć minut. Przy tym talerzu. Nie poświęcić. Nie przecierpieć okaże się, że to moje dawanie drugiemu, mojej miłości uświadomionej w ten sposób, mnie nasyca. Ta miłość płynie przeze mnie, bo ona przecież nie ode mnie pochodzi. Wtedy, kiedy ją drugiemu daję, staje się takim kanałem, którym przechodzi. Takim, jak to działa, to najlepiej obrazuje. Każdy ma może jakieś doświadczenie, albo miał podlewania kwiatków czy trawnika. Co z tego, że jest ten szlauch? Jak przez niego woda nie leci. A jeżeli woda leci, to ja się cieszę, że podlewam trawkę. I ona sobie będzie rozpacz. Wtedy, kiedy daje sam. Czuję, że przynajmniej przepływa. Czuję, że jestem użyteczny. I od tego momentu zaczyna się zmiana relacji. Zaczynam patrzeć na drugiego jako na tego, któremu mogę dać. Przestaję go widzieć jako wroga. Kogoś, kogo nie lubię. Kogo nie chcę oglądać. Choć to mnie ciągle denerwuje. Przestaję myśleć o nim, o niej, albo on zawsze, albo nigdy. Moja żona, rok chyba jak powróciłem było do, do rodziny, I był taki okres, w którym zaczęłam gwałtownie dopytywać, się ją kocham. Jeszcze tak do końca tego nie rozumiałem, ale czułem, że byłoby nieuczciwe, gdybym tak powiedział na odczepnego, no to, to oczywiście kocham. Kiedyś mówiłem tego na ton. Nic to nie znaczyło. I był taki moment, w którym aż się przestraszyłem, kiedy to powiedziałem, ale jakoś tak poczułem taką śmiałość, moc w sobie, żeby to powiedzieć. Powiedziałem, że nie mogę ci powiedzieć, że kocham, bo nie rozumiem, czym jest miłość. I to było prawda. Minęło parę lat. Ja teraz mojej nie mówię, że ją kocham. Ale ona wie, że ja nie mówię o uczuciach. Że ja nie mówię o afekcie, o porywie. I wie, że to słowo nie jest puste. Bo jest w naszym związku tak, jak jest czy dobrze, czy źle, to jesteśmy razem. I choć jesteśmy poddawani jakimś tam próbom, to związek trwa i powiedziałbym, że z każdym doświadczeniem się cementuje. A doświadczenia mamy. No, w styczniu tego roku spaliło nam się mieszkanie. Byliśmy w domu. Obudził nas wybuch telewizora. chałpa była pełna już smogu. W dużym pokoju, jak w piecu. Przypomniały mi się kanty trzech młodzieńców. Ja miałem takie doświadczenie w tamtym momencie, jakby zupełnie z innej bajki, chociaż nie do końca. Dopiero jak je przeżyłem, to do si do si dotarło do mnie, że takich doświadczeń si miałem więcej. Ja miałem różnych wydarzeń tru trudnych, traumatycznych w życiu, kilka między innymi zwaną kręgosłup. E I w takich sytuacjach miałem takie poczucie, że jest we mnie jakiś taki głos, który mówi, co mam robić. Jak ja zawsze sobie mówiłem, co ja będę tam intuicji, ja wiem, co mam robić. A wtedy był ten pożar, ja się w ogóle nie spierałem z tym głosem, po prostu zrobiłem to, co mi ten głos podpowiadał i choć konsekwencje tego, jak niektórzy mówili, potem oglądając mieszkanie, były większe, w sensie szkód, to myśmy wyszli z tego mieszkania, myśmy, to znaczy wszyscy, wszystkie stworzenia łoskie, nas strójka, kot, pies, bez uszczerbku. chociaż musiałem przejść przez korytarz wąski, w którym był smok już czarny, w którym nic nie było widać. Chociaż przechodziliśmy po szkłach z rozbitych drzwi, gołymi nogami, prosto z łóżka. Chociaż na futrynie drzwi była odciśnięta rączka mojej córki, odciśnięta, ponieważ ta, ta farba była już taka ciekła, ona nie była sparzona. Działo się to w ułamki sekund. I dzisiaj dla mnie to jest żywy dowód na to, że kiedy zapracuję nad swoimi relacjami, kiedy jestem otwarty na relacje, kiedy chcę słuchać i dać w relacji siebie, to mogę doświadczyć prowadzenia przez Pana Boga, bo dla mnie to było ewidentne opatrznościowe prowadzenie z mieszkami. Sytuacja no, traumy największe jaką przeżyłem w życiu, stresu najwyższego, nic takiego nie przeżyłem wcześniej, gdzie ja Wiedziałem wszystko, co mam zrobić, które okno otworzyć, jak powodować rozwianie tego smogu, jak wyjść, jak wyprowadzić rodzinę. To wszystko tylko dlatego, że słuchałem tego, co miałem w głowie. Dzisiaj tego typu doświadczenia dla mnie, ale też i dla mojej żony, dla ludzi, którzy nas z boku jakoś oglądają, właśnie przez to, to, że ja dzisiaj Mówię i, i z pełną świadomością tego, co mówię, że jestem w postawie miłości wobec mojej żony. Jest, ma, jakąś, ma jakąś wagę. Bo to nie słowa, nie same słowa. Słowa to obietnica, słowa to zapowiedź, słowa to wypowiedź. A czyny potwierdzają te słowa, nie? Owoce. Może tak na wyrost mówię, może to tak krótki czas, może to parę lat, może za dziesięć będzie inaczej, ale na dzisiaj tak jest. Na dzisiaj tak to czuję, tak to postrzegam, z tego czerpię i też jakby kawałek tego Wam chcę dać. Myślę, że na taki ogólny zarys to, to, to chyba tyle, jeżeli chcielibyście coś konkretniej czy gdzieś ściślej. Lepiej się czuję w dziedzinie zniewoleni, nieuzależni. Są może pytania, ktoś, nie wiem. No i jestem do Waszej dyspozycji. opis pewnego faktu. Druga strona nie chce wziąć. Ale gdzie jest pytanie? To jak Z czym? Chcę dać, chcę dać, ale była strona, nie chcę przyjmować. Ale gdzie jest problem? Druga. Co z tym zrobić? Ale gdzie jest, ja nie widzę problemu. Gdzie jest, ja problemu. Gdzie jest problem? Dawaj, nie da. Dawaj, no to Ale co Odrzucenie czego, przepraszam. Jasne, jasne. Odrzucenie tego, co się daje. Ale ty trafiasz. W jakim sensie odrzucenie tego, co się daje? Czyli na przykład próba nawiązywania kontaktów. Czyli próba bycia i Wszystkie stanki Jeśli jest próba, to nie ma odrzucenia, bo jest tylko próba. No Daj, umyj. Zobaczysz, czy nie przyjdzie. Działanie, konkret. No i już. No i już. No i w czym jest problem? Że nie dobrze. Że jest ale co ja nie, nie chodzi, bo właśnie, Ja rozumiem w te dawanie siebie właśnie. Dawanie swojego pracy, swojego I Właśnie żona powiedzmy przez wiele lat widzi go, ale po prostu robi tak, jakby nie widziała. O to chodzi właśnie. Daje się za za siebie, a ona sobie nic nie daje. A dlaczego jest to problem? Nie, duży jest problem. to jest to, Dlaczego się wypada? Ale gdzie jest problem? To znaczy, że nie daje, żeby dać, tylko daje, żeby dostać. Nie dostaje, to jest problem. Ale jeżeli daje, żeby dać, to nie ma problemu, gdy nie dostaje. przestań dawać. Dlaczego nie możesz? A dlaczego nie? Jeżeli jesteś w postawie miłości, to dajesz z postawy miłości. Czerpiesz nie z siebie, tylko z miłości. Miłość nie jest ze mnie, tylko jest z Pana Boga. Pan Bóg jest niewyczerpalny. Jeżeli daje po to, żeby dostać, to nie daje z Pana Boga tylko z siebie, a więc miłości własnej. I problemem jest to, że nie dostaje. Wtedy czuje się wyczerpany, bo daje z siebie. Daję się miłości. A odżywuj tutaj się dostanie. Nie wiem, czy to jest na to, co ja zrozumiem, <śmierdzi> że to człowiek, ten z siebie również pewnym się chce to tak prawda? może tej drugiej osoby do tego, Jeżeli dajesz miłości, to nie to, zrobił, to No i w czym jest problem? Nie, problem jest tym, że nie dostajesz nic w zamian. Oczekujesz cały czas. Ale nie ważne co na początku. Wieku. W sytuacji, w której pro problem, jest oczekiwanie. Chcesz dostać. No to jest problem, bo nie dostajesz. A miłość platoniczna? Nie. Jesteś gotów dać siebie komukolwiek albo idei, tak? Oczekujesz coś w zamian? Miłość bliźniego, miłość chrześcijańska, miłość na misji. Co możesz dostać? Satysfacją właśnie jak nie mówię, Ale... No tak, ale... Nie, nie. To, to nie jest tak. Może jak zostanie dokładnie powiedzieć ale właściwie chodzi o to, że dajemy mu coś cały czas. Nie mówisz o tego, tak, ale nie widzimy. Ale owoce mojego dawania są we mnie. Owoce mojego dawania nie są w drugim, tylko są we mnie. Ja dając, podlewam drzewo, które owocuje. Jaki daje owoc? Jeżeli daje owoc złości, zgorzknienia, niechęci, niezadowolenia, to to jest owoc mojego drzewa, które podlewałem. Pani już wszystko a wszystko tak pisze, pań, wszystko osobę, to... nie, nie słyszymy się. Nie, nie To mi najbardziej dotarło. Właśnie to, co zostało powiedziane, że, że nie oczekujemy, że dajemy nie po to, żeby dostać. I nie wiem, wymaga to tego nie tak, Kobiety, to tutaj płeć nie ma nic do rzeczy. Przykazanie miłości jest takie same dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I w tym jest odpowiedź na Twoje pytanie. Jeżeli ja miłuję bliźniego jak siebie samego, czyli daję mu to, co jest we mnie, to dostaję w zamian to samo. Ale słyszycie to, że jak daję dobre, to mam dostać dobre. Jeżeli... I dlatego to robicie, żeby dostać nie żeby dać tak. no. Moja żona jest w zupełnie niezdej relacji ze mną, ale ja nie oczekiwałem od niej tego. Niczego nie oczekiwałem od żony. Nie. Ja chciałem być z moją żoną. I to był jej problem, bo ja chciałem być z nią. Ona mnie pytała, po co ja tam jestem. Ja po prostu chciałem z nią być. Bo tak rozumiałem swoją powinność wobec żony, wobec rodziny, wobec córki. Chciałem być w rodzinie. Ale mąż jeśli nie chce, to, no. jest no, A, to jest problem męża. ale sekundkę. A pani chce być z mężem? Na takie pytanie nie umiem odpowiedzieć. Nie mogę być moderatorem w pani życiu. No nie, no... No... Czyli mam potwierdzić decyzję. Dziękuję. Tak. Pan mówił, to jest miłość bezwarunkowa. Mhm. Czyli idea miłości, do którego dążymy. Tak naprawdę do tym marzenia będziemy do bo ta miłość.. Taką mam nadzieję. Ta miłość jest taka niesamowita, że będziemy to będziemy do niej przychodzić. Jeśli nie szkoli, będzie niż w idealnie, to y, owszem jest jakiś taki wzór, do którego dążymy. Ale my często składamy pułapki i wydaje nam się nazwany towarzysz gdzieś. Produktami miłości podobnymi. Nawet tak. Muszę sobie to przystoić. Że tak to to, żeby to gotuje, więc ja, oczekuję tego, żeby do do robienia, no, to ja bym do Ja propozycję, żeby nie nadużywać pojęcia miłości i nazywać tego miłością. To jest interes. To jest interes. Kierują w celu otrzymania czegoś za, Ale jest rzecz, Jeżeli ma się miłość, to całą narazą. To jest troska, odpowiedzialność, czyli to, to, to jest wartość, prawda? Są te podstawy. Nie mówimy o uczuciach, tylko właśnie o tym, co prawdziwe, prawda? Wypala mhm. się, w miłość, się się wypala, a się nasze uczucie to jest tak jak każdy. Uczucie złości, nienawiści, to wszystko. One są różne, prawda? No więc za wszystkim. Żyć na tym samym Ale teraz, to znaczy, jeżeli ktoś się troszczy o kogoś przez całe życie powiedzmy, a ktoś mu to i wypomina. Jeżeli to jest odpowiedzialny za całą rodzinę i ktoś mu to wypomina, to szkoda bardzo, to, to, to właśnie jest ten problem wywalenia człowieka. Ja nie muszę oczekiwać tego, prawda? Ja proszę woda o pewne rzeczy, ale mam się, że ja nie dostałem tej drobnostki, do wreszcie dziesiątki tego, co bym chciał, prawda? Są to są jak talenty, co się mówi, że od tak rzadzamy. Przecież coś daje z siebie i chce to od talentu, że po rzędu mieszamy, to tych talenty, prawda? I to chce w tego człowieku tak samo. A tu już człowiek tego nie chce dać. Bo Twoja postawa jest w chcenie. Ja, I zniewolenie daję, do tego drugiego człowieka nie da. mu wolności. O co ja to nie, nie. nie chcę? Marzę tak, o sobie, bo jak dajesz, to jest już sama tak szczęśliwa, że dałaś, bez względu, czy on przyjmie, czy ja ja, nie przyjmie. Prawda. Nie tak Prawda. Prawda. Przekazanie miłości. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. My odczytujemy w taki sposób najczęściej właśnie, tak jak tam kolega powiedział, nie? Czyli że my dajemy same dobro, a drugi nie oddaje, nie? A ma oddawać, bo tak samo jak mnie kocha, nie? Ale ono się czyta jakby od tyłu też. Co mnie bardzo zaskoczyło z tego czasu. To znaczy, że ja drugiego mogę pokochać tylko tak jak kocham siebie. Tylko tak, jak kocham siebie, czyli mogę dać drugiemu tylko to, co mam w sobie. A jak ja nie mam prawdziwej miłości, tylko mam postawę właśnie interesu kupczenia, uzysku, chcenia, otrzymania, to samo dostanę od drugiego. Kocham tego bliźniego, jak siebie samego. Co to? A to w jakim kontekście tego, co mówimy? właśnie, w stawiamy wymagania, Możemy sobie. W sobie. W sobie. Nie sobie Zawsze sobie. W to nie ma. jest sytuacja agronału, Wychowanie dziecka, ale rozumiem, że nie Czasem nawet da, dać wolność, żeby ktoś wyprawił i sam konsekwencji. Ale w wychowaniu dziecka, tak samo miłość, jest obowiązkiem dla mnie. Bo ja mam mieć postawę miłości wobec dziecka, czyli odpowiedzialności konsekwentnego jego prowadzenia. A więc nie tylko chowania, ale wychowania, tak? Czyli pozwolenia mu na sposob, spokojny wzrost, pokazaniem wartości i ideałów, tak? z jednoczesnym podcinaniem pępowiny, aby w wieku dojrzałym mógł odejść z domu, tak? Bo kto nie będzie miał w nienawiści, nie znajdzie Królestwa Bożego, nie? Więc trzeba pępowiny poprzecinać. Nie można być w afektywności, w powiązaniu i trzymać zarówno matka, synka, jak i synek matkę, nie? To jest miłość dojrzała. Czyli ta, która przekracza moją afektywność, moją uczuciowość do dziecka, Nie? Co jest to wymaganie wobec mnie, żeby mimo tego, że mam afektywny stosunek i siłą rzeczy patrzę, szczególnie matka na dziecko, nie jako na coś własnego, prawda? Przecież urodziła, nie? Ze mnie pochodzi. A mimo to przekroczyć to, Puścić dziecko, tak? Pozwolić mu odkrywać swoje własne talenty, które w nim są i Pan Bóg je tam złożył, a nie te, które mnie się wydaje, że On powinien mieć. Ja mam to, że... <głosy> Już się boję. <głosy> ale przepraszam, chcę powiedzieć, że w tym, co mówiłś zaraz, padło takie zdanie. jesteśmy dla siebie nawzajem. Mm -hmm. Ja myślę, że to bym zabrał głos coś takiego. Być dla siebie nawzajem. Inaczej mm -hmm. będzie. Inaczej to po Żona i ja z tej samej para, nie, z tej samej, ale gdzie człowiek to samo mówił właśnie. I dlatego się oczekiwało tego człowieka, że będziemy wspólnie iść przez życie, mm -hmm. równouprawnieni, mm -hmm. dając sobie, nie myśląc o ludziach tylko o sobie, nie myśląc o osobie, tylko sobie. I dlatego jak mówię w ten sposób, że tutaj jestem jakby w no, pewnej kobce właściwie. Bo to samo wartości na te dla nas bardzo duże, ale w tej chwili żona ani wartości nie ma, o tym sposób po prostu. No powiem. dobrze, ale. Ale cały są. czas odnosi Pan swoje odczucia do żony. Porównujmy siebie ze sobą, a nie z drugim. Każdy ma swoje życie, swoją ścieżkę, swój, swoją drogę do Pana Boga, ale nigdy nie jest taka sama. Każdy jest odrębny. Nie, nie słyszymy się. I nic na to nie poradzimy. No właśnie, na to dostało, dostało się właśnie tutaj pani, no, której przyjęła, gdzie po prostu ja, ty, co pan robi, nawet miesiąc o oni, po, myśląc ożywali o tym, że to wszystko, w pewnym sensie jestem to, w ten sposób. W ten sposób. Bo cały czas oczekuje pan zwrotu, czyli reakcji od drugiego. No właśnie, a chodzi o to, żeby nie oczekiwać. Robić dla samego siebie. Zdrawną, że dajecie porównapiedzy, ale teraz kiedy się jesteś. Ona myśli jakąś w tej chwili już. Nie, nie ma tego, że myślcie tak samo. A może ona kiedyś dawała, a nie odzajniała ci. Ona po prostu przestała dawać. Ale nie wchodźcie w ogóle w Państwo w taką dywagację. Po co wy się w ogóle zapętlacie w to, co ktoś myślał, co robił i co tego. Zostańcie w sobie. Każdy problem, z którym tu jesteście, nawet jako małżeństwo, dotyczy zawsze mnie, osobiście mnie. Nie drugiego, tylko mnie. Panując na Twoich doświadczeniach, czy myślisz, że jest możliwe życie Znaczy w takim rozumieniu popularnym to jest bez sensu, natomiast w takim rozumieniu miłości. No nie, no. Rozumiem, że Pani chce za mnie odpowiedzieć. Pani pozwoli, że ja odpowiem, a Pani powie swoje zdanie. Ja znam Pana z No dobrze. Wszystko zależy od tego, jak nazwiemy tą, tą miłość. Ja użyłem pojęcia miłość patroniczna, żeby pokazać, że można żyć miłością, czy być w postawie miłości do kogoś, chociaż tego ktoś nawet możemy nie znać osobiście. Tak? Natomiast w takim rozumieniu postawy miłości prawdziwej, czyli miłości, która jest miłością. Z postawy, tak, nie ma znaczenia, czy ta osoba jest, czy nie ma. Istotne jest, że ja mam do niej po taką postawę, jakąż mam mieć inną postawę do pana Boga. To jest dla mnie właśnie miłość w takim rozumieniu platonicznym, tak? Pozwólcie, zadać pytanie, jak nie nie mamy dobrej relacji, właściwej relacji z drugim człowiekiem, ze małżonkiem, nie mamy dobrej relacji z Panem Bogiem. I teraz moje pytanie jest takie. Bardzo często my w sobie jakby już mamy jakieś zdawanie siebie temu drugiemu, bezinteresownego, nie oczekujemy nawet nic zami. Czy to już jest ta dobra relacja? bo relacja dla mnie to jest przepływ, tak? Ja mam dobrą, dobrą relację wobec męża, ale relacja to już dwie, dwie strony. To. Tak. Ta. To znaczy? Czy to znaczy, że jestem zablokowany relacji w relacji z Panem? Nie. Ja powiedziałem, że relacja między dwoma osobami jest w odpowiedzialności tych dwóch osób. I ja jestem odpowiedzialny za swoją działkę, za swoją stronę. Jeżeli ja, tak, jeżeli ja mam czystą intencję, prawda, jestem w postawie miłości, otwartości. Daję siebie drugiemu, słucham drugiego, tak? Ja robię wszystko, co mogę. Ja robię wszystko, co mogę. Znaczy, że z mojej strony, czyli moja relacja, moja relacja, prawidłowa. Ale, okay. jeżeli to i Jeżeli taka relacja jest prawidłowa, A z drugiej strony nie ma odzewu, która jest nieprawidłowa. Ale to może każdy z nas potrzebuje poczucia akceptacji, mm -hmm. więc w momencie, kiedy nie ma tak, relacji z drugiej strony, to jak to do tego poczucie naszej, prawda, tej potrzeby akceptacji, bo no, wtedy mamy takie poczucie braku akceptacji, mm -hmm. tak, I co się z tym zrobić? No, jak mamy takie poczucie braku akceptacji, no to mamy duży problem, tak jak mówię, z dawaniem, tak? No bo sami potrzebujemy dostać. No nawet jeżeli nawet to wydajemy, no. tak, tak? Jak jest, jak jest brak akceptacji, to jest pewien brak. Jak mam brak, to chcę go uzupełnić. Wszystkie braki, które mam, chcę uzupełniać. Tak? Brak pieniędzy też chcę uzupełniać. Nie? I, I tak dalej, inne braki. Tak? Brak produktów spożywczych, lodów chcę też chcę uzupełniać. Nie? Jak coś odbieram jako brak, to chcę to uzupełnić. Tak samo jest z brakiem akceptacji, brakiem miłości, brakiem bliskości, z każdym innym brakiem. Chcę go uzupełnić. I kiedy mam takie odczucie, o czym mówiłem, że w dużej mierze jest to odczucie nie, nie wiem czy mówiłem, czy nie, muszę się mylić, trochę gdzie co mówiłem. Często to poczucie skrzywdzenia, takiego właśnie niewypełnienia, braku tej akceptacji, braku tej, odczu tej miłości, jest wynikiem naszych różnego rodzaju doświadczeń, traum mniejszych, większych, ale zawsze dla mnie moja trauma jest największa, wyniesionych często z dzieciństwa, z okresu dorastania, dojrzewania, wchodzenia w dorosłe życie wtedy, gdy coraz więcej jest różnych płaszczyzn życiowych, którymi sobie z braku pewnej dojrzałości emocjonalnej coraz bardziej nie radzimy, narasta we mnie poczucie braku. Poczucia własnej wartości, a więc chcę akceptacji, żeby substytuować poczucie własnej wartości. I te wszystkie poszukiwania tego wypełnienia w świecie, który nas otacza, to są substytuty. To jest substytuowanie moich potrzeb i moich braków. To jest moje własne doświadczenie. No. Moja ścieżka do uzależnienia to jest właśnie szukanie substytutów. Tak? No bo ja chciałem być kochany, no to sobie wymyśliłem, że za pieniążki będą mnie kochać. Nie? A żeby mieć dużo pieniążków, to trzeba szukać je w różnych ryzykownych zachowaniach. Na przykład w hazardzie. Okazało się, że nie. Że ja szukałem nie tam. Nie tam szukałem, gdzie jest nasycenie. On no nie jest substytutem. Pan Bóg nie jest substytutem. Pan Bóg jest rzeczywistym wypełnieniem. Bo to, co powiedziałem, te wszystkie moje braki, które potem odczuwam brakiem akceptacji, brakiem dowartościowania, brakiem miłości, brakiem obecności drugiego i tak dalej, to ja je odczuwam na bazie moich głębokich zranień. Dla mnie głęboki. Jak ktoś by z boku na to patrzył, by tym miejscu cudowne życie. Ale moje są zranienia. Ja odbieram to jako traumę. Choć drugi powie, jaka to trauma? Ja to miałem dopiero, nie? Ile takich rozmów mamy, prawda? Kto to nie miał większej traumy, nie? Każde można podnieść w takiej sytuacji. Myślę, że tak. Dla każdego z nas jego trauma jest największa. No bo nie zna inny. To z tego, że porówna z drugim. Ale jego jest największe. To jest jego życie. I takie zranienia, takie braki, takie, ja, to naz, ja to kiedyś nazywałem dziurą y, y, miłości, nie? dziurą braku miłości. Ale potem zdałem sobie sprawę, że to nie jest taka jedna wielka dziura, jak mi się wydawało, tylko to jest dziesiątki małych dziureczek. Taki plaster Takie sito. Jak znalazłem wreszcie, nie substytut, tylko rzeczywistą miłość, dotykalną, namacalną, odczuwalną, która zaistniała w moim życiu, która wypłynęła z wsparcia Pana Boga mnie w konkretnej sytuacji życiowej, gdzie doświadczyłem obecności i uzdolnienia mnie do tego, że ja mogłem w pewnym właśnie małżeńskim konflikcie nagle wrócić do domu i nie chcieć już się bardziej boksować, tylko już zgodzić się na wszystko tak jak jest. I chociaż żona dalej się chciała boksować, to mi już nie było potrzebne. Ja już mogłem to teraz, ja już mogłem to znieść. Jak doświadczyłem takiego obecności Pana Boga, który mnie przeniósł przez cierpienie, ja to nazywam taką nauką pływania, nie? Przepłynąłem pierwsze 50 metrów, dostałem kartę pływacką. W następnym konflikcie, w następnej trudnej sytuacji, w następnym cierpieniu, które mnie w życiu spotkało, już nie myślałem o tym, że nie dam rady, tylko myślałem, już piszemy metrów, przepłynę, bo Pan Bóg jest ze mną. A potem się okazywało, że następne 50 i 100, i 200 i dało się radę. I to cierpienie dało się przeżyć. Ono już tak nie bolało. No bo no, w ogóle by nie było. Jak to? To się takiego wydarzyło, a mnie to w ogóle nie obchodzi. Nie boli, nie boli. I zobaczyłem, że Pan Bóg mi zaczął wypełniać właśnie miłością te dziurki, te zaklejać, wypełniać miotkiem <śmiech> w tym plastrze miodu te kawałeczki. Relacji z żoną, relacji z dzieckiem, relacji z kolegą, relacji w pracy nie wiem, cierpliwości do pana na przystanku, cierpliwości do sąsiada, który coś tam, cierpliwości do sąsiadki, która ciągle pali papierosy na klatce i tak dalej, i tak dalej. To były kolejne, pozapełniane miejsca, w których ja mogłem po prostu zacząć to akceptować. A ja kiedy zacząłem to akceptować, zasiadka chciała mówić, mi dzień dobry. Przecież już mi to nie było potrzebne. Bo jak ja ją zaakceptowałem, to poczułem, że ja już w stosunku do, do niej, czy właśnie do żony, nie tak całkowicie. Moja żona to ma jakieś kilka, kilka tysięcy takich kawałków pewnie. No. Nie wiem, ile Pan Bóg wypełnił, no, ale jest coraz więcej takich płaszczyzn w naszych relacjach, których ja już nie muszę cierpieć. Po prostu to akceptuję. Mogę jest dać sobie? siebie. Jeszcze ważne, żeby prosić Pana o akceptacji. No, oczywiście, modlitwa. No, zdecydowanie, modlitwa to jest główny klucz. I nie ma innej drogi, jak przez modlitwę, w moim mniemaniu, w moim doświadczeniu, modlitwę dziękczynną. Ja jakoś tak mam, że prosić to jest mi trudniej, ale dziękować jest mi łatwiej. Nie wiem, już zgubiłem się, kto co pytał, bo Ja mam czy właśnie ta prośba żony... Znaczy nie prośba, to był taki komunikat, potrzebujemy ciebie, nie użyła dziecka. Aha. Nie używa dziecka. Potrzebili. A właśnie to, to jest ważne. Mhm. Bo, nie, nie osaczyło jakoś tak pana. No właśnie dzięki czemu to było. Nie wiem, jakiś taki impuls pan poczuł? To jest, A, ciekawy, to jest ciekawy aspekt, dlatego on dotyczy tak. w ogóle kontroli, nie? czyli takiej pewnej części relacji, tak? Że my chcemy kontrolować drugiego w tych relacjach. Mówiłem o tym, jeśli chodzi o mnie mój stosunek do, do żony, że żona przecież mi tym samym się odzajemniała. tak? Ja w ogóle wzrastałem z kontrolą już z domu rodzinnego, tak powiem, uciekłem z domu rodzinnego do, do małżeństwa. tak? Tam spotkałem się z kontrolą żony. I ja postrzegałem każde pytanie, gdzie jesteś, po co idziesz, kiedy wrócisz, co robisz, a dlaczego, jako kontrolę. I chociaż akurat w tym momencie nie odebrałem tego kontrola, ponieważ było pytanie wprost, była o, o, e, informacja wprost, potrzebuje się. nie? Nie była informacja, nie ma ciebie, co ty robisz, gdzie ty jesteś i tak dalej, tylko była taka wprost. Ale a propos kontroli powiem tak, trzeba było mi chyba dwóch albo trzech lat właśnie dojrzewania takiego e, zapełnienia tych dziurek i łapania kontaktu z Panem Bogiem, żebym wreszcie zrozumiał, że po pierwsze, pytanie, gdzie byłeś albo kiedy wrócisz, niekoniecznie musi być kontrolą, Chociaż niestety często jest. Często jest, kontrolą pod płaszczykiem troski. No jak to Ty się obrażasz, że ja się pytam, czyż ja się o Ciebie troszczę? Prawda to, o której będziesz? <śmiech> <śmiech> <śmiech> no to zależy jak, jaki jest. Nie no, dlatego mówię. Natomiast zajęło mi to jakiś czas, żeby zrozumieć, że to może być autentyczna troska. Kiedy dotarło do mnie, że tak może być, że przecież ktoś może się o mnie troszczyć, Chociaż było mi ciężko rozumieć, że ma żona się o mnie toczy. No ale przyjąłem założenie, że to jest może prawdziwe. I kiedy przyjąłem to założenie, to zrozumiałem, że to jest też pewien komunikat dla mnie, w tej naszej trudnej komunikacji małżeńskiej, że ja jestem dla niej jakoś ważny. Już nie ma, z takich pobudek, jakich przyczyn, że ona chce mnie użyć do bicia gwoździa czy co innego zrobić, ale jakoś jestem dla niej ważny. I kiedy to do mnie dotarło, to ja zobaczyłem, że ja mogę zrobić coś takiego. Zamiast czekać na to, aż ktoś będzie chciał mnie skontrolować, to ja mogę sam z siebie poinformować. I jadę na rekolocję przedstawowej. Wrócę niewcześniej, jako 22. Koniec. Nie ma płaszczyzny na pytanie, bo już jest wiadomość. Zobaczyłem, kto skutkuje w pracy na przykład. Nie pytałem się, czy ja mogę gdzieś iść, bo mam jakąś potrzebę. Tylko mówiłem, wychodzę, wrócę za pół godziny. Żadnych pytań. Informacja od razu jest podana, jest wszystko jasne. Proszę, Cię, <głos> Ela, ty wracasz ze mną, tak? To nie masz już pytań. Nie, nie. To, to, to co, <głos> jest, ważnego, to to jest ten ważny aspekt y, lęku jako przeszkody w y, budowaniu i rozwijaniu miłości. Bo ja, na przykład, poczytę, gdy. oczywiście. Miałam dlaczego, po, co ja już przykład że to może się bardzo bardziej bardzo bliskości. Że boimy się miłości. Albo na przykład też nie wiedziałam o tym nie rozumiałam, co to znaczy darwanie. Ja zostałam ukochowana troszkę na gruncie na, tego, takiego altruizmu profesora Aleksandra Grudnickiego, który nas, studentów, przekonywał o tym, że darwanie jest jedyną wartością. To był jakiś gdy kiedy mi zaczęło się po prostu jakoś tak kwiat w życiu, to tego te informacje. Ale kobieto oprócz serca używa rozumu, że nie można być tym nagiwnym. I ja myślę, że to jest tak, że my się rzeczywiście uczymy i mamy bardzo dużo możliwości. Ja na przykład mam problem, też tak jak tutaj kolega, jak dawać, żeby nie umacniać drugim czy w sobie postawy egoistycznej, prawda? To też jest bardzo e, e, niełatwe do rozwoju. Tutaj, też, no dobrze, ale to jest już kwestia jakby następnej jego aspektu było odpowiedzialności, tak? odpowiedzialności tak. za siebie po pierwsze nie? i odpowiedzialności za relacje. To wszystko się wywiąże i zazębia, za no ale jakby temat jest o, o odrębny. nie no, Ale mówisz o rozumie, używanie rozumów dawaniu. Pewnie, że tak. Choć z drugiej strony, tak na to patrząc, to dla takiego na przykład dla mnie Pewnie, że rozum jakoś tam jest, ma swoje miejsce, ale ja to postrzegam w rozwoju duchowym w ten sposób, że moja duchowość, mój rozwój duchowy jest sensowny dlatego, że moja duchowość to jest taka sfera we mnie, takiego mojego ja duchowego, które ma, jest jakby wyżej usytuowane w mojej hierarchii wewnętrznej niż moje uczucia i mój rozum. W mojej sferze duchowej ja mam kontakt z Panem Bogiem, ja mam kontakt z wartościami, ja podejmuję decyzje na poziomie wartościowania. A rozum czy emocje są informacjami dla mnie, jaki to jest, ma skutek w moich relacjach z otaczającym mnie światem. Jeżeli ja na poziomie duchowym chcę dać, to tutaj kalkulacja rozumu nie ma dla mnie znaczenia. Po ludzku, gdzieś tam, po, po, po światowemu to może być szaleństwo, głupota, bez sensu, prawda? Ale ja na poziomie duchowym chcę dać. Daję i nic nie oczekuję w zamian. Nie mam w związku z tym flashbacków rozumowych, czy pacanie po co dałeś, bo ja nic nie oczekiwałem. Nie mam w emocjach złości, że coś dałem, bo nic nie oczekiwałem. Koniec kropka. Słucham. No, najlepiej przez własną osobistą zmianę i relację z Panem Bogiem pokazać ten prawdziwy kierunek. Prawdziwą miłość. Słuchajcie, trzeba by zapoczyć. Teraz mamy kolację. Chciałbym na zakończenie osobiście, mówię nie, bardzo podziękować Jackowi i za to, co powiedział. Ja bardzo uważnie słuchałem, jak wszyscy. Ale chcę powiedzieć, jestem tu w Kuleradce, i jako ksiądz. Aczkolwiek to, co powiedział Jacek, bardzo wywoływało różne emocje w nas. Chciałbym jakby, nie wiem, mam taką potrzebę powiedzieć, potwierdzić to, co powiedział Jacek. On naprawdę w zniósł, myślę, poziom naszej, naszej kolekcji trochę wyżej. Znaczy, dotknęliśmy tutaj, myślę, do no, wyższego płatu, wyższego poziomu. I jeszcze raz naprawdę potwierdzam ze wszystkim, co się tutaj Jacek powiedział, zgadzam i potwierdzam. Natomiast chciałbym zauważyć to, co Jacek powiedziałeś no, tak pod koniec, że właściwie no, klucz do takiego przeżywania, takiego rozwiązywania swoich problemów małżeńskich leży w odkryciu tej miłości Pana Boga. Dopiero jak się otworzymy na tę miłość Pana Boga i potrafimy ją przyjąć, Damy sobie szansę jej doświadczyć. to wtedy jesteśmy w możności także w ten sposób rozwiązywać nasze problemy z Pan Bóg uzdanie. Pan Bóg uzdanie. Bardzo bardzo dziękuję. Słuchajcie, w związku z tym, że w związku z.. Tym, Pana 12 roku się zająć w związku z tym nie wiem, propozycje inne do organizatorów nie, to znaczy możemy się spotkać, myślę tak że mamy jeszcze w planie mszę świętą ja na mamy w Adorację adorację która ma być także adoracją nocną więc myślę sobie, że zostaje nam kolacja, na którą za chwilę pójdziemy. Jak zagospodarujemy czas po kolacji, to już zależy tu od organizatorów i, i od nas. Natomiast myślę sobie, że dobrze by było, gdybyśmy tak msze 20-20 -30 rozpoczęli, więc trochę czasu będzie. I już jakby. To muszę zakończyli początkiem adoracji, która już będzie trwała całą noc. Nie no, w takim razie my jeszcze zobaczymy, gdzie prawdopodobnie już w kaplicy, bo adoracja będzie w kaplicy. Natomiast jeżeli, ja nie wiem, no po kolacji to już jest czy, czy z Jackiem jeszcze będziemy kontynuować się, nie wiem, nie chcę Nie, no to może tak, spytajmy się. Kto chce, żeby po kolacji jeszcze zrobić jakąś... Nie, pytanie do Jacka, czy ma czas? No chcę dawać. No, no. ja, ja... Panu spotykamy się Aha, tylko tak. Ja, ja, ja chciałem... podałem jeden parametr, nie wcześniej niż przed 22. Słuchajcie, tylko ja bym chciał, żebyśmy, bo tak, jak się rozpocznie spotkanie z Jackiem, to może się przeciągnąć. Zróbmy może tak, nie wiem, msza się rozpoczyna o godzinie 20.30, tak? Nie, tutaj. No tak. nie wiem, no więc dlatego pytać. Nie, 20.30 rozpoczyna się msza i bardzo jest ważne, żeby nie było tak, że tam jest msza, a tu jest dyskusja. Nie, nie ja chcę być tam czytaj. Więc o 20.30 jest miesza. Kto chce przyjść na spotkanie tutaj z Jackiem Populacji może. Może tak, tak? Wszystko zależy od prędkości jedzenia. Super, Jacek, byłeś super. To chcieliśmy Ci powiedzieć. Nie ja. To nie ja. To ja jestem czego na lęku